Rozdział 20. Pan posyła Amona do Midoni, aby uwolnił swych braci z więzienia. Amon i Lamoni spotykają ojca Lamoniego, króla całego kraju. Amon zmusza króla do zgody na uwolnienie braci Amona. Gdy założyli kościół w ich kraju, król Lamoni zapragnął, aby Amon pojechał z nim do Nefi, by mógł przedstawić go swemu ojcu. I Amon usłyszał głos Pana. Nie pójdziesz do Nefi, gdyż król będzie chciał odebrać ci życie, lecz pójdziesz do Midoni, gdzie twój brat Aaron oraz Muloki i Amach są w więzieniu. I gdy Amon usłyszał to, powiedział Lamoniemu, mój rodzony brat i bracia z kościoła są w więzieniu w Midoni, pójdę ich uwolnić. I Lamoni powiedział Amonowi, wiem, że mocą Pana możesz wszystko zdziałać, jednak Pojadę z tobą do Midoni, gdyż król Midoni, któremu na imię Antjomno, jest mym przyjacielem. Pojadę więc do Midoni, aby go łagodzić i uwolni on twych braci z więzienia. I Lamoni zapytał Amona, kto ci powiedział, że twoi bracia są w więzieniu? I Amon odpowiedział, żaden człowiek mi tego nie powiedział, lecz Bóg. I powiedział mi on, idź i uwolnij swych braci, bo są w więzieniu w Midoni. I gdy Lamoni to usłyszał, zarządził, aby jego słudzy przygotowali konie i wozy I powiedział Amonowi Pojadę z tobą do Midoni i będę tam prosił króla, aby uwolnił twych braci z więzienia I gdy Amon i Lamoni jechali do Midoni, napotkali ojca Lamoniego, który królował nad całym krajem I ojciec Lamoniego zwrócił się do niego Dlaczego nie przybyłeś w ten wielki dzień, gdy wydałem uczte dla mych synów i ludu? I zapytał także, dokąd udajesz się z tym Nefitą, który jest jednym z synów kłamcy? I Lamoni powiedział, dokąd jechał, bo bał się go obrazić. I powiedział także wszystko o przyczynie pozostania w swoim królestwie, gdy nie udał się do ojca na ucztę, którą przygotował. I gdy Lamoni powiedział mu o wszystkim, ku jego wielkiemu zdumieniu, ojciec rozgniewał się na niego i powiedział, Lamoni... Jedziesz, by oswobodzić nefitów, synów kłamcy, który obrabował naszych ojców I teraz jego dzieci przychodzą do nas, aby znowu poprzez swe krętactwa i kłamstwa zrabować naszą własność I ojciec Lamoniego nakazał mu, aby zabił Amona mieczem Zabronił mu jechać do Midoni i nakazał, by powrócił razem z nim do Ismael Ale Lamoni powiedział, nie zabije Amona ani też nie zawrócę do Ismael. Let pojadę do Midoni oswobodzić braci Amona, bo wiem, że są oni sprawiedliwymi ludźmi i świętymi prorokami prawdziwego Boga. I gdy ojciec to usłyszał, rozgniewał się i wyciągnął miecz, aby go powalić. Lecz Amon wystąpił i powiedział nie zabijesz swego syna. Jakkolwiek lepiej by było, żeby to on zginął niż ty, gdyż nawrócił się i odstąpił od swych grzechów, a ty, jeśli byś teraz zginął w swym gniewie, twoja dusza nie mogłaby być zbawiona. I z innego powodu powinieneś tego zaniechać. Oto jeśli zabijesz Syna, który jest bez winy, Jego krew będzie wołać z ziemi do Pana, Jego Boga, o pomstę na tobie i możesz stracić swoją duszę. I gdy Amon powiedział mu to, odrzekł on, Wiem, że jeśli zabiłbym swego syna, przelałbym krew niewinnego, gdyż to ty chciałeś go zniszczyć. I wyciągnął rękę, aby zabić Amona, lecz Amon wytrzymał ciosy i poraził jego ramię, że nie mógł więcej walczyć. I gdy król zobaczył, że Amon może go zabić, zaczął błagać Amona o darowanie mu życia. Lecz Amon wzniósł swój miecz i powiedział: Oto zabijecie jeśli nie dasz mi pozwolenia na uwolnienie mych braci z więzienia. I król, bojąc się, że zginie, powiedział, jeśli mnie oszczędzisz, dam ci cokolwiek zechcesz, nawet połowę mego królestwa. I gdy Amon przekonał się, że stary król jest mu uległy, powiedział, jeśli dasz mi pozwolenie uwolnienia braci z więzienia, pozwolisz Lamoniemu zatrzymać swoje królestwo i nie będziesz mu więcej wrogi, lecz zezwolisz, aby postępował tak, jak uważa, Wtedy daruję ci życie. W przeciwnym wypadku powalę cię na ziemię. I gdy Amon to powiedział, król ucieszył się, że będzie żył. I gdy zobaczył, że Amon nie zamierza go zgładzić, a także gdy przekonał się, że darzy wielką miłością jego syna Lamoniego, był niezmiernie zdumiony i powiedział, ponieważ prosiłeś tylko, bym zgodził się na uwolnienie twych braci i aby mój syn Lamoni zatrzymał swe królestwo, Przyznaję memu synowi prawo Zatrzymania swego królestwa Teraz i na zawsze I nie będę więcej nad nim panował A Tobie pozwalam na uwolnienie braci z więzienia I razem ze swoimi braćmi Możesz przyjść do mnie Do mego królestwa Gdyż chciałbym Cię ponownie zobaczyć Albowiem król był zdumiony Słowami Amona i swego syna Lamoniego I pragnął się więcej dowiedzieć I stało się, że Amon i Lamoni Pojechali do Midoni i Lamoni ułagodził króla tego kraju, że uwolnił braci Amona z więzienia. I gdy Amon zobaczył ich, było mu strasznie ich żal, gdyż byli nadzy, a mocne sznury, którymi ich związano, pozdzierały im skórę. I doświadczali głodu, pragnienia i wszelkich cierpień, mimo to cierpliwie wszystko znosili albowiem taki był ich los, że wpadli w ręce ludzi bardziej nieczułych i bardziej hardych, którzy nie słuchali tego, co mówili. I wyganiali ich, bili i pędzili z domu do domu i z miejsca na miejsce, aż przybyli do Midoni, gdzie zostali pojmani i wtrąceni do więzienia. A tam, związani mocnymi sznurami, przebywali przez wiele dni, zanim zostali uwolnieni przez Lamoniego i Amona.